Cześć, witam Was serdecznie na trzecim już odcinku Dźwięków Urojonych. Ostatnio zauważyłam, że na wielu podcastach czyta się różne śmieszne rzeczy, czy to znalezione w internecie, czy wyczytane jest w książkach. I ja postanowiłam także pójść w te ślady i przeczytam Wam bajkę o małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę. Jest to dosyć słynna bajka, ehm, nie wiem, kiedyś o niej w wiadomościach nawet było, i ja sobie tą bajkę kupiłam, ponieważ ją w sklepie znalazłam. Postanowiłam ją dać na urodziny mojej koleżance, ale wcześniej wam przeczytam. Więc zaczynam. Trochę jestem przeziębiona, więc może być taki dziwny głos. Stało się to pewnego dnia, gdy mały kret wystawił z ziemi łepek, aby zobaczyć, czy słońce już wzeszło. To coś było owalne, brązowe, trochę kiełbaskowate i traf chciał, że spadło mu prosto na głowę. — Cóż za bezczelność! — wrzasnął kret. — Kto mi narobił na głowę? Niestety był krótkowidzem i nikogo nie zauważył. — Czy to ty narobiłeś mi na głowę? — zapytał gołębia, który akurat nad nim przelatywał. — Ja? Ależ skąd? — Ja to robię tak! — odrzekł gołąb. — Plaf! Biała maś spacnęła na ziemię tuż obok kreta i opryskała na biała jego prawą nogę. — Czy to ty narobiłeś mi na głowę? Zagadnął konia, który pasuje się na łące. Ja? Ależ skąd? Ja to robię tak, odpowiedział koń. I łubudu-budu, pięć dużych, pękatych pączków przeleciało o włos od małego kreta. Usiadł z wrażenia. Czy to ty narobiłeś mi na głowę? Zaczepił zająca. Ja? Ależ skąd? — Ja to robię tak! — odpowiedział zając. I ratatatata! Piętnaście okrągłych bobków śmignęło kretowi koło uszu. Szczęśliwie uskoczył w bok. Mm. — Czy to ty narobiłeś mi na głowę? Zwrócił się do kozy, która stała rozmarzona. — Ja? Ależ skąd! — Ja to robię tak! — odrzekła koza. — I tikiti tak! Mnóstwo kuleczek w czekoladowym kolorze pokoziołkowało na trawę. Kretowi nawet się spodobały. — Czy to ty narobiłaś mi na głowę? — zagadnął krowę, która właśnie przeżuwała. — Ja? Ależ skąd? Ja to robię tak — odparła krowa. I chlap, wielki brązowo-zielony placek, chlusnął na trawę tuż obok kreta, który z ulgą odetchnął. — Dobrze, że to nie ona. — Czy to ty narobiłaś mi na głowę? — zaczepił świnie. — Ja? Ależ skąd? Ja to robię tak — odpowiedziała świnia. I pac! Miękka, brązowa kubka uderzyła o ziemię. Kret mocno zatkał nos. Czy to wy, Naro? Chciał, już chciał znowu zapytać, lecz gdy się zbliżył, zobaczył tylko dwie tłuste, czarne muchy, które zajadały w najlepsze. Nareszcie ktoś mi po... Pff, wróć. A nareszcie ktoś, kto mi pomoże, pomyślał mały kret. Kto mi narobił na głowę? Rzucił szybko. Stój przez chwilę spokojnie. Zabzyczały muchy i po chwili już wiedziały. Ależ oczywiście, to pies. Nareszcie kret się dowiedział, kto mu narobił na głowę. Jan Henryk, pies rzeźnika. Mały kret, niczym błyskawica, wspiął się na budę Jana Henryka. I bęc, malutka, czarna kiełbaska wylądowała dokładnie na psiej głowie. Szczęśliwy i zadowolony z siebie kret znowu schował się pod ziemią. Koniec. To była bajeczka, którą bardzo chciałam wam przeczytać. I to chyba będzie na tyle. Jeżeli macie jakieś komentarze, yy, wam się nie podobało, albo wam się podobało, to piszcie maupa@gmail.com, Adres mojej strony dźwiękiurojone.bpl e, Coś jeszcze? Gadu gadu i numer telefonu to można znaleźć na stronie. Tyle, nie? To trzymajcie się, mam nadzieję, że bajka wam się podobała. A, jeszcze jedno. Yy, chyba, nie jestem pewna, można już ściągnąć sobie to demo i podcast przez RSS-a, bo tam coś zrobiłam z tym. Ja nie jestem pewna, czy to działa, ale chciałabym, żeby ktoś spróbował i mi powiedział, czy to działa, czy nie. Jak nie, to będę dalej próbowała. Dobra. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Papa! Pa. to koniec zabiliśmy w sobie wszystko to koniec mogliśmy więcej przykro